mi komu te kake Naruto uwolnij Genjutsu i obudź Naruto i Shikamaru. Obaj będą potrzebni do tej misji. Jakiej misji? Bądźcie ostrożni. To pierwsza misja rangi A od czasu Ukrainy Fal. <suszy> Ty też uwolniłeś Genjutsu, oszuście! Czemu cały czas udawałeś nieprzytomnego? Odnajdziecie Sasukę i powstrzymacie go. Następnie w bezpiecznym miejscu poczekacie na kolejne rozkazy. Czy coś się stało, Sasukę? Po drodze wszystko ci opowiem. Ruszamy! <tyskujesz> A więc to tak. Rozumiem. I Sasuke chce to wszystko naprawić. O rany, po co mnie w to wszystko wciągnęłaś? Jedna wielka beznadzieja. Nie miałam nic do gadania. To rozkaz Kakasiego. Kiedy go dogonimy? Nie wiem. Jeśli nie przyspieszymy, to raczej nieprędko. prędko. Ech, a niech to. obi wzywa do boju. Koniec leniuchowania. Musimy przyspieszyć! O co chodzi? Zobaczyłeś zasukę? Nie. Za nami są dwie drużyny. Ośmiu ninja. Zaraz. Jest jeszcze jeden. Goń nas dziewięciu ninja. Co? No nie, po prostu super. I po co mi to było? na to, że nie znają naszego położenia. Jeszcze. Musimy ich zgubić. A, co jest? Czemu stanęliśmy? Ucisz się i rób to, co ja. Wycofamy się po naszych śladach. W ten prosty sposób zmylimy tych, co nas śledzą. Czy to w ogóle coś Aha. da? Tylko bardzo słaby Aha. ninja dałby się nabrać na coś takiego. Dzięki temu zyskamy czas. Na razie to wystarczy. A jeśli przy okazji nasi wrogowie podekscytowani pościgiem zapędzą się i zgubią nasz ślad, to się wcale nie pogniewam. Rozumiesz? Pośpiesz się! Aha. Nie mamy czasu, mały. Nie wiem, przestańcie popędzać. GA! Pomyślcie lepiej o Zasadzce, znów są na naszym tropie hmm. Świetnie, to pewnie Chunini, albo i gorzej W najlepszym wypadku nas zmiażdżą Zmiażdżą? Posłuchajcie, nie mamy wyboru, musimy przygotować Zasadzkę Zasadzkę? Dobry pomysł Nawet jeśli jest ich dwa razy więcej niż nas, to działając z zaskoczenia mamy szansę ich pokonać Nieprzygotowany przeciwnik jest słabszy nie to na nic, obawiam się, że ninżia, którzy nas ścigają to ludzie Orochimaru Według mnie są na poziomie Jonina Myślałem, że to się uda, ale teraz wątpię Zaraz, i zaraz, dlaczego? Poziom wyszkolenia ma niewielkie znaczenie w przypadku zasadzki Co? O czym ty mówisz? Widzę, że nic nie rozumiecie, wytłumaczę wam to Zasadzka to ważny element taktyki i może być bardzo skuteczna. Jednak żeby zadziałała, muszą być spełnione dwa warunki. Tak? Jakie warunki? Powiedz nam, to je spełnimy! Po pierwsze, uciekający ninja musi być bardzo cicho i powinien zlokalizować wroga. Po drugie, na zasadzkę musi wybrać miejsce, w którym można szybko zadać duże straty przeciwnikowi i takie, które można błyskawicznie opuścić. Hmm? Tylko jeśli spełni te dwa warunki, jego zasadzka będzie skuteczna. Pierwszy warunek nie będzie trudny do spełnienia, bo nasz czworonożny przyjaciel wywęszy wroga. Z drugim też nie powinno być problemów. W końcu znamy geografię naszej wioski jak własną kieszeń. Jednakże Orochimaru to były ninja liścia. Dlatego w tym wypadku to nie ma znaczenia. Dlaczego? Wytłumacz mi to jeszcze raz. Nasi prześladowcy zapewne znają topografię wioski i jak sądzę przeszli specjalistyczny trening do tego rodzaju misji. A poza tym na pewno mamy do czynienia z mistrzami jutsu pościgu. A więc mogą przewidzieć nasz ruch? Tego nie wiem. Zasadzka mogłaby nam dać pewną przewagę, ale mam inne wątpliwości. Przecież ninja, którzy nas ścigają, zostali dobrani specjalnie pod kątem tej operacji. A kim my jesteśmy? Głupek. Kuno Kunoichi bez szczególnych zdolności Kundel I ja, obibok, któremu to się nie podoba Słuchajcie, dobry taktyk umie trafnie ocenić sytuację i opracować odpowiedni plan działania W tej chwili możemy zrobić tylko jedno Czyli co? Coś, co będzie jedynie wyglądało na zasadzkę Jedno z nas... Musi zostać z tyłu i zatrzymać wroga Ten ktoś będzie... przynętą? Zgadza się Więc, kto chce to zrobić? Pies musi nadal tropić sasukę. A to oznacza... No dobra, wygląda na to, że... Tylko ja mogę to zrobić Shikamaru! Dlaczego to musisz być ty? Bo ktoś musi odnaleźć sasukę, prawda? Poza tym, tylko ja spośród nas jestem w stanie dobrze to rozegrać. Yy, I przetrwać ich atak. W końcu Jutsu Przejęcia Cienia jest techniką do powstrzymywania przeciwnika. W każdym razie, spotkamy się później. No już, ruszajcie. Liczymy na Ciebie, Shikamaru! Sakura! Ach. Shikamaru nigdy wcześniej się tak nie angażował. Bądź ostrożny. Shikamaru. Niepotrzebnie staracie się zatrzeć po sobie ślady. I tak was znajdziemy. Wróg zbliża się bardzo szybko. Co? Coś Shikamaru chyba się nie stara. Ja, obibok, któremu to się nie podoba. Nie sądzisz chyba, że Shikamaru? Shikamaru, da sobie radę, rozumiesz? Oby tylko stamtąd nie uciekł Powtórzę jeszcze raz, da sobie radę Skąd wiesz? Jest leniwy i ciągle na wszystko narzeka, ale nigdy by nas nie zdradził Wiem, że prawie nigdy nie zgłasza się na Ochotnika Ale gdy zgodzi się coś zrobić, to zrobi to, jestem pewien Chciałabym ci wierzyć, ale... Szybciej, słabeusze! Nie mogę uwierzyć, że udało mi się uciec. Te ślady są nieregularne. Prawdopodobnie są już bardzo zmęczeni uciekaniem. Przepraszam. Zazwyczaj należę do tych, którzy się w nic nie mieszają. I chyba nie spodziewaliście się spotkać akurat mnie. Owszem, jestem zmęczony, ale to nie ma żadnego znaczenia. A co do śladów łap, to użyłem tego, żeby was zmylić. Przecież dzieciak, jak mogliśmy się dać złapać? A więc to jest to słynne Jutsu Paraliżu Cienia, mam rację? Ha, tak, ale ta nazwa jest już przestarzała. Jesteś nieco zacofany. Dziś mówi się Jutsu Przejęcia Cienia. Dziadku. O nie, zostało mi niewiele czakry. Wyczerpałem ją w walce. Długo tak nie wytrzymam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zaraz, osiem. Jest jeszcze jeden. Goni nas dziewięciu ninja. Mhm. Oczywiście. Dziewiąty został z tyłu na wypadek zasadzki. Taki ninja podąża za oddziałem i włącza się do akcji, gdy jego drużyna jest w opałach Ale mam pewien pomysł To sprowokuje go do działania, a wtedy wyjdzie z ukrycia Nadrzemię. Niech to… mój cień go nie dosięgnie. Mam zbyt mało czakry, by go wystarczająco wydłużyć. To na nic, chłopcze. Rozgryzłem cię. <słuch> A więc to koniec. Wygląda na to, że opadłeś z sił. Za chwilę twoje Jutsu przejęcia cienia przestanie działać. Lepiej się przygotuj. <słuch> Zawsze marzyłem, by być zwykłym shinobi, prowadzącym przeciętne życie. Ożeniłbym się ze zwykłą dziewczyną, ani superpiękną, ani superbrzydką. Miałbym dwoje dzieci, dziewczynkę i chłopca. Po wydaniu córki za mąż przeszedłbym na spokojną emeryturę. I resztę życia spędziłbym grając książki albo go. Byłoby miło, bez trosko i bez żadnych zmartwień. I w końcu umarłbym ze starości. Tak, to są moje marzenia. A tymczasem muszę się męczyć. To nie w moim stylu. Jedyne czego chcę, to po prostu być zwyczajnym gościem. Ale oczywiście musiałem się wpakować w jakieś tarapaty. Ha! Chyba ci ninja przestali nas już gonić. Super! Shikamaru dał radę! Jego plan wypalił! Shikamaru! Przepraszam, że w Ciebie wątpiłam. Wybacz mi. Jeden kłopot z głowy. Teraz skupimy się tylko na pościgu za Sasukę. Shikamaru, jestem pewien, że wyjdziesz z tego całą. Wierzę w Ciebie! <śmiech> Masz rację. Rzeczywiście nie mam już sił. Ej, wyjdź z ukrycia. W końcu udało mi się Was dogonić. A suma? Ale jak Ty. Dobra robota, Shikamaru. Ech. Tak, ale się napracowałem. Na razie tu zostań i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Ech. Szybko! Ale Ktoś jeszcze raz ściga? Dwie? Trzy osoby? Kankuro, musimy przyspieszyć! Dobra, dobra! Nie uciekniecie mi. Nie bądź głupi, Sasuke.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 Zbigniew Konopka, Paweł Szczesny i inni. Ach, nie mam pojęcia co się dzieje! Czemu staruszek walczy z Orochimaru? I czemu Sasuke goni tych ludzi? Nie wiem po co go ścigamy, ale chyba nie mamy wyboru. Zaczekaj na nas Sasuke! W następnym odcinku! Wspaniała walka! Niesamowity popis Hokage! Co się do licha dzieje z naszą wioską?